melancholijna refleksja będę go pamiętał dłużej niż pejzaż z którym jest zrośnięty 7 listopada pamiątka wyborcza dwa slogany na murze w okolicach portu lud nie głosuje, lud walczy to ekstremiści z lewa głosuj na faszystów, walka trwa to ekstremiści z prawa po środku ktoś wyskrobał w tynku kulfonami. Cudowna panienko pompejańska, zachowaj nas w swojej opiece. 12 listopada Kilometrowy list Bakunina do Nieczajewa z czerwca 1870, odkryty przez profesora Konfino, może być czytany dwojako. Dla historyków materiał do ważnych poprawek i uściśleń. Dla reszty świadectwo dramatu rewolucyjnego w Zarodku. W ultimatum przed definitywnym zerwaniem Bakunin żądał od Nieczajewa porzucenia tendencji komunistyczno-etatystycznych oraz Nieczajewszczyzny, czyli systemu policyjnego i jezuickiego wobec wszystkich, a nie wyłącznie co Bakunin dopuszczał wobec wrogów rewolucji. Nieczajew głosił, nie ma moralności. Każdy środek prowadzący do celu jest usprawiedliwiony i godziwy. Bakunin upierał się. Moralność obowiązuje wśród nas, rewolucjonistów. Jeżeli ją zupełnie przekreślimy, świat nie będzie wart zbawienia. Było to więc pierwsze w dziejach ruchu rewolucyjnego zderzenie totalności z połowicznością. Niczym nieograniczonej samowoli z cieniem praw. Nie znając jeszcze tego listu, Venturi trafnie wyczuł u Bakunina grozę na widok własnych idei popchniętych przez Nieczajewa do logicznej kropki. Echo zderzenia odezwało się w naszych czasach w osłupieniu komunistów likwidowanych na rozkaz swoich towarzyszy partyjnych. Nie zdawali sobie sprawy, że to za grobem krzepki zwiastun jutra Nieczajew dożynał XIX-wiecznego zramolałego bakunina. 17 listopada. Podoba mi się bardzo komentarz, niepozbawiony pozbawiony chyba złośliwości, do wczorajszego nieoczekiwanego przemówienia papieża. Jak grom z jasnego nieba spadło na świat. Renovatio diaboli, Pawła VI. Tym jasnym niebem, podstępnym dziełem księcia ciemności. Była stopniowa demityzacja diabła przez teologów postępowych. Znikł z przepisów liturgicznych i formuły chrztu, ustępując miejsca ogólnikowemu pojęciu zła. Paweł VI, podobno nadzwyczaj podekscytowany, upomniał się o staroświeckiego diabła, którego na emeryturę lekkomyślnie posłały nowoczesne zabiegi demityzacyjne. Istota żywa, zdeprawowany deprawator, straszliwie realny, tajemniczy i okropny, wróg numer jeden, dotykalny kusiciel, siewca błędów i nieszczęść, perfidny i chytry czarodziej. Łatwo sobie wyobrazić szyderczy, diaboliczny uśmieszek na ustach postępowych teologów. Nie jest wykluczone, że papież zdecydował się na restaurację diabła w jego tradycyjnej postaci, Śledząc z niepokojem rozkwit demonologii laickiej, diabeł wygnany z kościoła coraz częściej i powszechniej przechodzi pod batutę magów i egzorcystów bez wykształcenia teologicznego i święceń kapłańskich. Czym będą po jego eksmisji przybytki Boga? Kogo zwabią świątynie, w których nie masz przed nim ucieczki? Gdyby mój domysł był słuszny, nie pozostawałoby nic innego jak uznać, że Książę Ciemności zagrał zuchwale o wysoką stawkę. Demonologia w XVI stuleciu oceniała Królestwo Arcydiabła na 6666 Legionów po 6666 Diabłów w Legionie. Sensowniej brzmiała hipoteza przeciwników wszelkich obliczeń, którzy twierdzili, że diabłów jest tylu ilu ludzi, skoro nieodstępny kusiciel i deprawator uwija się koło każdego człowieka od kołyski do trumny. W nowszej epoce myśli tę wyraził rzecz prosta z większą subtelnością Iwan Karamazow w nocnej rozmowie z diabłem. Czasem cię nie widzę, nawet nie słyszę twego głosu. Ale zawsze rozumiem, co pleciesz, ponieważ to ja, ja sam mówię, a nie ty. Tak, ty to ja, ja i nic więcej. Ale z cyframi czy bez, podstawą demonologii chrześcijańskiej była wiara w antychrysta, nadrzędnego uwodziciela i truciciela ludzkości. wodza naczelnego zastępów szatańskich. Diabeł dowcipnie przyciął Iwanowi Karamazowowi. Gniewasz się na mnie za to, że nienawidziłem cię w czerwonej aureoli, grzmiąc i błyskając, z osmalonymi skrzydłami, że zjawiłem się u ciebie w tak skromnym wcieleniu. Jak do tak wielkiego człowieka mógł przyjść tak pospolity diabeł? Iwan Karamazow, czego nie wolno lekceważyć, był człowiekiem rozległych horyzontach i orlim spojrzeniu, autorem legendy o wielkim inkwizytorze. Otóż podejrzewam, że Paweł VI, przywróciwszy wiernym obraz pospolitego biesa, prywatnego, przyczyni się może do zapełnienia kościołów i opróżnienia poczekalni w przychodniach świeckiej demonologii. Zarazem jednak, ma się rozumieć bezwiednie, zasłoni plecami arcydiabła uniwersalnego. Tu dostrzegam lwi pazur księcia ciemności w jego zuchwałym posunięciu. 19 listopada Sacharow, Roy Miedwiediew i Rostropowicz wzywają w petycji rząd sowiecki do zniesienia kary śmierci w państwach praworządnych prócz argumentów moralnych, które znamy z Reflection on hanging Köstlera i Reflexion sur la Giletin Camus, atakuje się karę śmierci wywodem XVIII-wiecznego pisarza włoskiego Cezare Beccari w traktacie Dei Delitti et delle Lepene. Ostrzegał on, że w miarę wzrostu okrucieństwa kar umysły ludzkie twardnieją, przystosowując się jak płyny do poziomu otaczających je przedmiotów. Gdyż strach rządzi się własnymi prawami w stuleciach bezlitosnych kar, ludzie nie wydają się bardziej przerażeni widokiem szubienic niż w łagodniejszych ustrojach widokiem więzień, a ten sam duch okrucieństwa, który kieruje ręką prawodawcy, uzbraja ręką przestępcy. Niewątpliwa mądrość włoskiego iluministy ma niewielkie zastosowanie w ustrojach o praworządności terrorystycznej z samej swojej istoty. Nie można zaskoczyć z tygrysa. Strach i okrucieństwo splatają się nierozłącznie i urządzących, i urządzonych. Kto pamięta z Almaryka wizję ZSSR w dniu ewentualnego kryzysu? Nie uwierzyłby. W takim systemie zdecydowano się kiedykolwiek przenieść kata w stan spoczynku. Kara śmierci, choćby po nią rzadziej sięgano, jest kamieniem węgielnym filozofii, którą Najlepiej sformułował apologeta kata Joseph de Mestre. Bez niej chaos wypiera zasady, walą się trony i rozprzęga się społeczeństwo. 25 listopada Ryszard Przybylski, tłumacz dziennika Anny Grigoriewny Dostojewskiej, Mój Biedny Fiedia, Przesadza w przedmowie, zalecając go jako zachwycającą i urokliwą literaturę. Nie ma potrzeby stawiać ani obok dwóch młodych i egzaltowanych intelektualistek z popularnego żarciku, które licytują się w oczach i achach na temat słodkiego Dostojewskiego. Ta dwudziestoletnia dziewczyna, po uszy zakochana w dwukrotnie od siebie starszym pisarzu, prosta i mimo swojej roztropności prawie dziecinna, Przeszła w kilka miesięcy po ślubie przez piekło. Zastawiwszy w Petersburgu jej meble z posagu, ruszają wiosną 1867 roku do Niemiec. Dostojewski nalega na dłuższy pobyt w Baden. Zaczyna się koszmarny kołowrót ruletkowo-epileptyczny. Z domu do kasyna gry, po przegranej najczęściej, do domu, po pieniędzy, znowu do kasyna, gorączkowe szukanie pokątnych lombardów, w przerwach ataki padaczki. Ania wygrzebuje ze schowków guldeny, daje je bez szemrania, pociesza go, zapewnia, że to nic takiego. Pod jego nieobecność zapłakuje się lub udręcza, włóczy się sama po mieście, gotowa wszystko znieść, byle tylko nie utracić miłości biednego, kochanego fiegi. Nie jest tej miłości zanadto pewna w duchu, posuwa się nawet do przenikliwego bluźnierstwa. Wydaje mi się, że Fidia nigdy jeszcze nie kochał, że tylko mu się wydawało, iż kochał, że prawdziwej miłości nie zaznał. Dlatego też myślę, że nie jest zdolny do miłości, myśli o czym innym i zbyt jest zajęty ideami, aby mocno przywiązać się do czegoś ziemskiego. Dostojewski, nie licząc krótkich interludiów, czułości i samooskarżania się o niegodziwość lub wręcz podłość, szarpie się i pieni, jak gdyby był w kleszczach ciągłej epilepsji duchowej. Przybylski zbliża się do prawdy, kiedy świat utrwalony w zapisach stenograficznych Ani nazywa mieszanką tragedii i farsy. Ba, nie brak w elementu surrealistycznej groteski. Fiedia wziął dziesięć złotych monet, poszedł i przegrał. Wrócił, wziął pięć złotych monet i przegrał. Przyszedł wziąć cztery złote monety i przegrał. Tragedią była ciąża Ani, która przebiegała na obłędnej i morderczej huśtawce. Wyjechali do Genewy, niemal bez grosza przy duszy. Tam urodziło się dziecko i natychmiast zmarło. Dostojewski nie mógł tego zrozumieć, że ta śmierć była spóźnionym epilogiem jego opętania wirującą ruletką w badem. Słowo opętanie nie jest tu figurą retoryczną. Skrupulatna aż do znudzenia stenografistka przyłapała na gorącym uczynku diabła, co daje właśnie niezamierzony przez nią efekt pomieszania albo raczej skotłowania tragedii, farsy i groteski. Dostojewski znajduje się w jego władzy tak wyraźnie, z tak namacalną oczywistością, że podczas lektury dziennika Anny Grigoriewny bywają chwile oczekiwania na jakąś otwartą, sataniczną kulminację. Mówi się o wyobraźni Dostojewskiego niechętnie dodają chorobliwej. Był stałym mieszkańcem wąskiego pasa nadgranicznego o niesamowitym darze opisu realistycznego. Najgorsze że mam podłą i zbyt namiętną naturę. Zawsze i we wszystkim dochodzę do ostatecznej granicy. Całe życie tę granicę przekraczałem. Nikt przed nim i po nim nie był równie za pan brata z własnym biesem. Dlatego nie znam pisarza, który by z podobną konwulsyjnością widział jedynie ocalenie w Bogu. 27 listopada umarł Ennio Flajano. Pisarz, ironiczny i smutny, scenarzysta Rosselliniego i Feliniego, niezrównany kronikarz Rzymu. Zostawił po sobie mało. Mierziło go drukowanie w byłym imperium dziewięciu milionów bagnetów, które stało się nagle krajem 9 milionów piór. Gdy ukazała się po włosku moja wieża, dostałem od niego miły list, ale do spotkania nie doszło. Muszę więc mieć oto pretensje do mojej ociężałości w nawiązywaniu i utrzymywaniu stosunków z ludźmi. trzy tygodnie temu ogłosił swój ostatni drobiazg – Lamija Marzia. Rekonstruował w nim na fali cierpkich obchodów półwiecza. Własny marsz na Rzym w wieku lat dwunastu z rodzinnej Peskary do stołecznych szkół. Przyjechał pociągiem zatłoczonym czarnymi koszulami z północy. Faszyści wysiedli rozśpiewani w Tivoli. Jakiś chłop w przedziale splunął pod ich adresem. Maszerujcie, maszerujcie, w Rzymie znajdziecie żołnierzy. Nie znaleźli w każdym razie nie takich, o jakich myślał chłop. Co utkwiło w pamięci dwunastoletniego chłopca, miasto wydobyło się szybko z oszołomienia, powitało zdobywców odświętną twarzą. Nierzadko oklaskiwano w takt marszu oddziały synów Wilczycy. Rozpierali się po rzymskim triumfie w kawiarniach i knajpach, nie płacili rachunków, wypinali mężnie pierś. Na wystawach drogerii pojawiły się mydełka w kształcie popiersia Mussoliniego przywiązane trójkolorowymi wstążeczkami. Na wystawach aptek prezerwatywy marki Fascio i Ardito również przewiązane patriotycznymi wstążeczkami. Rozmnożyły się burdele. które robiły pierwsze prostytutki w czarnych koszulach. Z rąk posągu sprawiedliwości w niszy Palaciaccio wypadła waga. Zastąpiono ją szybko mieczem. Za znak ludowego oporu biernego mógł uchodzić świeży napis nad szynkiem w dzielnicy Verano. Tu płacze się najlepiej. Sąsiedztwo cmentarza jednak nadawało tej zachęcie dwuznaczną bezkarność. Burżuazja rzymska wyrażała swoją aprobatę dla nowego stanu rzeczy rewią patriotyczną. Mussolini idee w teatrze, kontancji, dzisiejszej operze. Finał przy odsłoniętej kurtynie prezentował subretkę w kolorach narodowych Włoch, otoczoną tancerzami w czarnych koszulach. Sala trzęsła się od braw. Śpiewano huralnie strofkę modnej piosenki Och abażur barwy morza i nieba, Och abażur tajemnice magicznego woalu. Tytułem wyjaśnienia przymruża oko Plajano. Należy dodać, że abażur był w owych czasach ostatnią zdobyczą erotyczną i technologiczną burżuazji. Chciałoby się go uzupełnić. Na zakręcie historii Europy włoscy czciciele porządku szli po rewi do domu spać, święcie przekonani, że została nareszcie zbudowana solidna tama przeciw zalewowi bolszewizmu. Jerzy Stempowski ze swoimi wspomnieniami z Niemiec u progu zwycięstwa Hitlera potrafił, by ocenić wartość świetnej miniatury Flajano. Pierwszy grudnia. Ewenementem wydawniczym są tu od jakiegoś czasu listy do Felicji, Bauer, Kawki. Widzę, że także w Polsce przygotowuje je do druku Irena Krońska. Nie wydaje mi się, by w tym tomisku historii daremnego narzeczeństwa odsłonił się czytelnikom Kawka Nieznany. Lektura jest monotonna i męcząca właśnie dlatego, że w epistolarnym rozwodnieniu i zamąceniu natykam się wciąż na motywy kawkowskich powieści, opowiadań, dziennika. Autonomicznym dziełem Miały się dopiero po latach okazać listy do Mileny jasieńskiej. Pięcioletnia tortura narzeczeństwa z Felicją Bauer, zerwanego w pewnej chwili i później wznowionego, zdążyła już obrosnąć w kontrowersje interpretacyjne. Dla psychoanalityków pod tekstem listów jest impotencja kawki, ale topornością w odczytywaniu tekstów i podtekstów przewyższają psychoanalityków tylko sędziowie śledcze. Z przeciwnej strony słyszy się rozumniejszą uwagę, że Kafka był ofiarą i poetą podwójnej obsesji, tęsknoty do normalnego życia i lęku przed wszelkimi formami uzależniania władzy człowieka nad człowiekiem. Gustaw Herling Grudziński, Dziennik pisany nocą, taśma dziesiąta, koniec ścieżki drugiej. Gustaw Herling Grudziński Dziennik pisany nocą, taśma 11 Ścieżka pierwsza W jednym z listów mówi o sobie jako o mieszkańcu piwnicy Felicja na próżno usiłowała wywabić go z niej na światło dzienne Na dobrą sprawę nie warto przedzierać się przez ten ogromny tom, skoro wszystko co przynosi zawarte jest w kilku linijkach bajeczki, kawki. Niestety, rzekła mysz, świat kurczy się z dnia na dzień. Na początku był taki wielki, że aż się bałam, pędziłam przed siebie bez przerwy i ucieszyłam się, gdy z lewej i z prawej zobaczyliśmy ściany. Ale długie ściany zwęziły się tak nagle, że jestem już oto ostatnim pokoju, gdzie w rogu stoi pułapka, do której muszę teraz wbiec. Radzę ci zmienić kierunek biegu, powiedział do myszy kot i połknął ją. W samowiedzy Kawki było coś z geniuszu gnomicznego. Piąty grudnia. W roku 1859 Hercen wydał w Londynie rozprawę Szczerbatowa o zepsuciu obyczajów w Rosji łącznie z książką Radiszczewa Podróż z Petersburga do Moskwy, aby pokazać krytykę samowładztwa z prawicy i z lewicy. Książę Szczerbatow i Aleksander Radiszczew pisał reprezentują dwa skrajne poglądy na Rosję czasów Katarzyny. Ponurzy wartownicy u dwojga różnych wrót patrzą oni niczym Janus w dwie przeciwne strony. Szczerbatow w przeszłość, Radiszczew w przyszłość. Podróż z Petersburga do Moskwy ukazała się w maju 1790 roku jako druk półprywatny w 600 egzemplarzach. Jednym z pierwszych czytelników była Katarzyna uznała książkę za gorszą od rebelii Pugaczowa. Autor został aresztowany w czerwcu. Skazano go na śmierć w lipcu. Miał być w kajdanach zesłany do Nercińska i tam przeprowadzony przez Szafot. W ostatniej chwili Katarzyna złagodziła wyrok. 10 lat Syberii. Po jej śmierci Paweł I pozwolił Radiszczewowi wrócić w roku 1797 do Rosji Europejskiej, z zakazem osiedlania się w stolicy. Aleksander I anulował ten zakaz. We wrześniu 1802 roku Radiszczew odebrał sobie życie. Przesłano mi dziś włoską edycję podróży. W znakomitym szkicu wstępnym Venturi nazywa Radiszczewa pierwszym inteligentem i rewolucjonistą rosyjskim, a jego książkę antenatem XIX-wiecznego i współczesnego samizdatu. Radiszcze, w któremu mistrzami byli Helvetius i Beccaria, opisał kraj bez praw. Z etapu na etap podróży nabiera ostrości obraz despotyzmu. Wszystko zależy od kaprysu. Prawa są martwe, przemoc jest wszechwładna. Jeśli wolność nie dojrzewa w doskonaleniu i poszanowaniu praw, narody pod rządami despotów, bądź dopominają się o nią w rewolcie, bądź zapominają o niej w rezygnacji. Zapominają naprawdę, czy tylko czekają milcząc. Na galerze panuje porządek, przykuci galernicy wiosłują spokojnie, lecz spróbujcie... Zajrzeć do ich serc. Dwieście blisko lat znamy już przyszłość, w którą patrzył Radiszczew. Następcy Hercena mogliby wydać łącznie podróż z Petersburga do Moskwy, Radiszczewa i niezamierzoną podróż na Syberię, Amalerika w świeżym numerze Observer, a pesymistyczny wywiad z Sacharowem i jego żoną. Warto więc walczyć, gdy dogorywa nadzieja. Nasza walka jest moralna, a nie polityczna. Musimy być wierni sobie. Od 200 lat to także jest składnik niezmiennej Rosji. 9 grudnia. Cokolwiek się o Neapolu mówi lub pisze, rzeczywistość jest wspanialsza. Jakie brzegi, jakie zalewy, zatoki, przedmieścia, zamki, miejsca zabaw. Przebaczyłem tym, którzy w Neapolu stracili głowę. Ja, ja milczę i tylko otwieram, szeroko otwieram oczy, kiedy coś wydaje mi się zbyt już niezwykłe. Ten wybuch podziwu przepisał z italienische Reise Białej przejazdem w Neapolu w roku 1910. Sam spojrzał na Neapol innym niż Goethe okiem. Uderzyła go mętna jasność kolorów, jasność niezdrowia, lecz choroby, szkarłatna intensywność wypieków na bladych policzkach. Neapol przeszył jego duszę, jak cienki sztylet rzezi mieszka w łachmanach. Notatkę w sztambuchu podróżnym kończyło jaskrawsze jeszcze porównanie do pajaca o zakrzywionym nosie krwawiącego i tańczącego. Celność tej notatki, mimo jej ekspresjonistycznego manieryzmu, jest zaskakująca. Schodziłem dziś po obiedzie z posillipo, Cały czas miałem przed oczami miasto, tak cudowne i szlachetne na odległość, tak chore i wyniszczone z bliska. I myślałem o moich siedemnastu przeżytych w nim latach. Cudzoziemiec, jeśli tu długo mieszka, niech nie marzy nawet o zakorzenieniu. Niech lepiej wyprawia się często na bo skąd w słoneczne dni zobaczy szkarłatną intensywność wypieków na bladych policzkach. Pogodzi go to z Neapolem smutnie pięknym w swej śmiertelnej chorobie. 13 grudnia. Inżynier Arguski ma 40 lat. Zajmuje się cybernetyką i mieszka w Moskwie. Ojciec komunista żydowski z Białorusi nadał mu po urodzeniu imię Melik od pierwszych liter pięciu słów. Marx, Engels, Lenin, internacjonalny komunizm. Intuicja podszeptuje, że w tym pentonimie największą rolę odgrywa końcówka Arguski przemycił do New York Review of Books obszerne omówienie książki Jurija Iwanowa Ostrożnie Syjonizm opublikowanej w Moskwie przez Państwowe Wydawnictwo Literatury Politycznej. Omówienie jak omówienie sporów historycznych uproszczeń i bałamuctw zrozumiałych pod piórem cybernetyka, ale na uwagę zasługują konkluzje. Książki Iwanowa wynika m.in., że w roku 1914 niejaki L. Kaganowicz z Homla był w kontakcie ze Światową Organizacją Syjonistyczną. Nie pada co prawda pełne imię Lazar, lecz mądrej głowie. Aluzja Iwanowa skierowana jest do czytelników z Wierchuszki, którzy ją niewątpliwie zrozumieją. Trudno nie spostrzec, że autor przepisuje Żydom cechy czysto boskie. Wszechobecność, wszechwiedzę, absolutną znajomość przeszłości, zdumiewającą przebiegłość i perfidię. Nawet jeśli robi to nieświadomie, ogólne wrażenie jest nieodparte. Żydzi w oczach Iwanowa urastają do rozmiarów jakiejś kosmicznej siły zła, przeciwstawionej Rosji i działającej na jej zgubę. Iwanów wyolbrzymia w ten sposób narodowy konflikt między Rosjanami i Żydami w Rosji, aż otrzymujemy walkę dwóch wrogich elementów, z których Żydowski o niebo całe przewyższa swego przeciwnika bogactwem, chytrością, podstępnością i złem. W szczególnej formie dochodzi więc do głosu na gruzach cywilizacji chrześcijańskiej w Rosji nowy wariant dawnego gnostycyzmu. Czarne sotnie z czasów przedrewolucyjnych były wczesną formą owego gnostycyzmu. Teraz mamy ostrożny syjonizm z przyprawą pseudokomunizmu. Również hitleryzm był w gruncie rzeczy formą gnostycyzmu. Taka jest nieuchronna konsekwencja masowego ateizmu w tych krajach. Przybiera on postać deifikacji narodu, rasizmu z gnostycznymi odniesieniami, aspirując do wypełnienia wytworzonej próżni religijnej. Zgadzam się z Agurskim. Sam ostatnio w trakcie przeglądania materiałów o zjawisku wtórnej religijności w Rosji zadawałem sobie pytanie, jak sowieccy władcy spróbują się z nim uporać. I doszedłem do wniosku, że Postarają się sprzęgnąć je z szowinistycznymi nacjonalizmami, wskazawszy uprzednio prawosławnym, maluczkim, sugestywny element zła. Kapitalistyczne okrążenie, zgniły zachód, amerykański imperializm mało są podatne w takiej operacji. Bardziej do wyobraźni przemawia zdemonizowany Żyd. Zamyka się cykl historyczny u progu rewolucji Lenin napisał rozprawkę imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. W przeszło pół wieku po rewolucji jego późny imperialistyczny wnuk występuje z książką, której właściwy tytuł powinien brzmieć Antysemityzm jako najwyższe stadium komunizmu. Widać tu, jak ważne jest, by proces odrodzenia chrześcijańskiego w Rosji dojrzewał w duchu ludzi pokroju są na i Nadjeżdy Mandelsztam. Melik skwitowałby przepuszczalnie podobną nadzieję wzruszeniem ramion. Uważa sytuację za beznadziejną. Jest zwolennikiem masowej emigracji Żydów do Izraela. Kilka tygodni temu poznałem w Rzymie młodego studenta moskiewskiego. Świeżo wypuszczonego z Rosji w ramach syjonistycznego prezentu dla Nixona bez przerwy, mówiąc o kraju, w którym pozostali jego najbliżsi, powtarzał Prokleata jastrama. Gnostycyzm, jak wolno się było spodziewać, działa w obu kierunkach. 14 grudnia. W niedalekiej przyszłości, po dokładniejszym zbadaniu koneksji ideowych, Zamaskowanego długo Kaganowicza. Uczniowie Iwanowa rzucą zapewne snop światła na podsądnych pochodzenia żydowskiego w procesach moskiewskich. Zadanie ułatwi im walnie obrzydliwy epizod z Feuchtfangerem. Opowiada o tym epizodzie w swoich pamiętnikach żona Ignacego Rajsa. W roku 1937 postanowiono w Moskwie zneutralizować szkodliwy rozgłos powrotu z ZSSR Żida. Chodziło o znalezienie pisarza zachodniego o świetnym nazwisku, gotowego stanąć w obronie szkalowanej rewolucji i jej dobrego prawa do likwidacji zdrajców. Sprawa nie była zbyt prosta, skoro po wielu nieudanych sondażach wśród autentycznych karmazynów wybór padł na dość pośredniego. Vochtwängera. Zgotowano mu w Moskwie przyjęcie królewskie. Pierwsza wizyta na Kremlu miała przebieg niefortunny. Feuchtwanger wybrzydzał się na przesadny kult jednostki. Stalin odpalił cierpko, że niestety tego właśnie życzą sobie narody Związku Sowieckiego. Lepiej przygotowano następne spotkanie. Gość okazał się układniejszy zobowiązał się napisać książkę pod warunkiem że w drugim procesie zostanie darowane życie oskarżonym pochodzenia żydowskiego Gospodarz namyślał się chwilę wreszcie z drwiącym grymasem uznał cenę za niezanadto wygórowaną i wartą zapłacenia obaj kontrahenci dotrzymali słowa Stalin instrukcją wydaną sądowi Feuchtwenger Plugastwem zatytułowanym Moskał 1937. 19 grudnia. W latach Belle, epok pewien milioner amerykański w Paryżu, miłośnik literatury, bolał nad tym, że w wielkich powieściach brak realistycznych szczegółów o zachowaniu się seksualnym sławnych heroin. Czemuż to mistrzowie prozy unikają scen łóżkowych? Skąd mamy wiedzieć, jaka była w łóżku Emma Bowary? Jakie ukryte wdzięki i zalety posiadała Anna Karenina? Nieustanne medytacje literackie wykrzesały w końcu z milionerskiego mózgu milionerski pomysł. Bóg z nimi, z Flobertem i Teustojem, ale można ich przecież uzupełnić. Można za hojną opłatą zamówić u paryskich rzemieślników pióra brakujące w obłarcy dziełach opisy. Gdyby dochował się do naszych czasów plon oryginalnej imprezy, spadkobiercy milionera zrobiliby na nim ciężkie pieniądze w przemyśle filmowym, a w współczesnym realistom powieściowym wyrósłby pali ogon tradycji. Nic to, że farbowany. W Justine... Dyrela, pisarz Passerwarden powiada do narratora. Pozwól, że ci zdradzę sekret mojego zawodu pisarskiego. Ja mam powodzenie, ty nie. Odpowiedzią mój stary jest seks i to dużo seksu. Należy wątpić, czy słuszność tej złotej maksymy potrwa jeszcze długo. Powieść Prócz ogólnego kryzysu gatunku zdaje się przeżywać ostatnie podrygi werystycznej bebechowatości erotycznej. Sęk nie w tym nawet, że wynalazczość seksualna autorów jest z natury rzeczy ograniczona, zbliża się do wyczerpania i trzeba dokazywać cudów, by oklepany już repertuar wzbogacić o drobną innowację. Poważniejsze dla autorów jest inne zagrożenie. Czytająca publiczność coraz częściej na popisy jurnych opisywaczy reaguje ziewnięciem nudy i jałowego smutku. Miłość odarta z tajemnicy, płaska i jednoznaczna, cokolwiek by nam usiłowali wmówić zalarmowani teoretycy związku Eros Znajomy księgarz pokazał mi dziś stosy głośnych powieści nieobyczajnych, których od jakiegoś czasu nikt nie kupuje. Co je zastąpiło? Nie uwierzy Pan w wznowienie education sentimental. Rzeczywiście zmartwychwstanie szkoły serc jest czymś zaskakującym. Właśnie tej powieści, w której dzieje miłości są dziejami erotycznego niespełnienia. Po radykalną odtrutkę sięgają czytelnicy faszerowani płodami seks realizmu. 22 grudnia Nie był to sen. W każdym razie nie tylko sen. Deszcz rozpadał się na dobre wieczorem, bijąc w szyby cienkimi wodnymi powrósłami. Próbowałem zmusić się do czytania, ale kłucie pod było znowu tak bolesne, że zgasiłem lampę. Nie zamknąłem oczu. Jestem pewien. A mimo to jakbym naciśnięciem guzika wyłączył równocześnie w sobie przytomność ze snu było w tym rozsypanie się klocków czasu połączone z amnezją teraźniejszości. Z jawy przerzedzenie się ciemności za oknem ociekającym wodą podobne do Zdarcia grubej zasłony. Widziałem w deszczu naszą londyńską ulicę. Ludzi jak z obrazów Bacona. Tu zakręt pod górę do parku. Tam w dół na cmentarz. Nagle zapaliło się światło. Stała obok mnie. L. Twierdzi, że majaczyłem. 24 grudnia Za czasów mego dzieciństwa opowiada W z pobliskiego miasteczka zaczęła zimą przychodzić na nasz staw młoda dziewczyna Ester. Malutka i brzydka, w lichym wytartym paletku, z zasuszoną twarzyczką w czepcu kudłatych włosów. Ale oczy jakież miała wspaniałe, głębokie i smutne oczy. Po raz pierwszy przyszła w wieczór wigilijny, postała przed domem, słowem nie odpowiedziała na zaproszenie i w śniegu ostrożnym, drobnym kroczkiem podreptała na groble. Mój starszy brat wybiegł za nią zbyt późno, znikła wśród drzew. Odtąd zjawiała się niemal codziennie, przesiadywała na grobli, zapuszczała się na łąkę, podobno nocami całymi, snuła się dookoła stawu, nie czuła na mróz, nigdy nie pukając do żadnych drzwi. Mówiło się, że jest chora na czarną melancholię, rodzina przestała się nią interesować, dawano jej po prostu jeść i się przy piecu, gdy wracała do domu. Stopniowo przywykliśmy do jej obecności, a raczej nieobecności, bo trudno inaczej określić wzrok godzinami utkwiony w lodowej tafli stawu, Nikt o nic nie pytał, nikomu nie przeszkadzała. Niekiedy tylko chłopi żegnali się niepostrzeżeni na jej widok. Z nastaniem wiosny znalazła sobie stałe zajęcie ustyku grobli z łąką, gdzie duża kępa tataraku i sitowie otoczona była łachunem nufarów na płytkiej stosunkowo wodzie, chociaż o zdradliwym, mulistym dnie. Któregoś dnia, wczesnym ranem, w pełni lata, pastuch ze wzgórza za rzeką zobaczył Ester wchodzącą w ubraniu do wody z wyciągniętymi przed siebie rękami. Oddalała się wolno od brzegu, Naraz zanurzyła się gwałtownie, zapadnia mułów wciągnęła ją pod wodę. Chłopak wszczął raban, zbiegli się ludzie, wyłowiono ją jednak bosakami dopiero w południe. Śmieszne co powiem, byłem ostatecznie dzieckiem, nie zapomnę wyrazu, rozpogodzenia, a może i szczęścia na jej białosinnej twarzy. Słowem Ofelia Mnskiego Powiatu. Mylisz się. Po wielu latach rozmawiałem o niej często w miasteczku. W jej życiu nie zaszło nic takiego, co by pozwalało domyślać się konkretnej przyczyny tragedii lub zapewniać o łagodnej odmianie obłędu. Etykietkę Czarna Melancholia przyklejona swoistemu ślubowi milczenia. Milczała, zawsze milczała. Dziś podejrzewam, że z zabobądnego prawie lęku przed samym językiem czy nazwać nie znaczy okraść. Wiedzą coś o tym trapiści i poeci. Jeśli jak sądzę miała duszę religijną, to nie wierzyła, że na początku było słowo. Gdyby była malarką, zresztą kto wie, Malarstwo też jest w jakiejś mierze formą okradania świata. Wykluczasz samobójstwo. Człowiek zabija siebie z zemsty, z gniewu, z nienawiści, ze wszystkiego, co pakujemy do worka rozpaczy, nie z miłości. Według mnie jej milczenie było znakiem religijnego zakochania w świecie. Tego letniego dnia zanurzyła się naturalnym gestem w dziele tworzenia, nie przeczuwając, że w nim utonie. Nie dajesz się ponosić słowom? Nie okradasz nimi sam z czegoś nam nieznanego, twojej biednej topielicy? To jest prawdopodobne, ale nawet tak wzmacniam pośrednio moją kradzieżą pochwałę jej milczenia wiecznego. 25 grudnia Heinrich Böll w eseju o wojnie i pokoju Tołstoj ma długi oddech w najkrótszych nowelach Dostojewski ma krótki, aż do zadyszki oddech w najdłuższych powieściach Trafna obserwacja niestety popsuta odwołaniem się do rozbieżności w sposobie i warunkach pracy obu pisarzy. Naciski na stronę techniczną przesłania istotę różnicy. Krótki aż do zadyszki. Oddech Dostojewskiego był pochodną jego spojrzenia na świat i ludzi, wizji narratora ścigającego Boga i zarazem przez Niego ściganego. W długim oddechu Tołstoja wyczuwamy wzrok epicko spokojny, niegorączkowo napięty. Elias Canetti wyznaje paradoksalnie Boga lubię jeszcze bardziej jako tołstoja. Zdanie traci posmak paradoksu, gdy się czyta inne zapiski Kanettiego o tołstoju, że jest zewsząd otwarty, że o wszystkim mówi głośno, że w jego pełnym życiu dźwięczy jeden ton, że w człowieku pociąga go element stały. Kawka, który wielbił to, Tolstoja, zamiast elementu stałego, posługiwał się twardym jądrem. Współcześni Rosjanie zaczytują się w Dostojewskim, nie ma potrzeby wyjaśniać dlaczego. Ale odkryją jeszcze na nowo to po zajrzeniu w grząską przepaść. Zatęsknią do jakiegoś przynajmniej punktu trwałego i jasnego, do śmiałego, boskiego aktu ludzkiej pełni i wolności. Winston Smith z roku 1984, olśniony snem o takim symbolicznym akcie, budzi się z imieniem Szekspira na ustach. 26 grudnia W. ruszył samochodem w dalszą podróż na Sycylię. Po drodze podrzucił mnie do Dragonegi. Mury nasiągnięte wilgocią, drzewo mokrawe, zabrało mi masę czasu rozpalanie ognia. W sąsiedztwie cisza, pusto na polach i na szosie, o zmroku rzadko, gdzie zaświeciły się okna w wniknących domach. Nic z zamiaru przenocowania w Dragonei. Wróciłem do Neapolu ostatnim pociągiem z Salerno. Wywiozłem zapach zgniłych liści, rozmokłej kory, podmuch czegoś odległego i znajomego oraz nauczkę, że gorzej i gorzej znoszę zupełną samotność. W pociągu Przyplątało się do mnie pytanie Simon Weil Nie pamiętam skąd pochodzące. Jak to się stało, że otrzymałam rozkazy we wczesnej młodości, kiedy byłam ateistką? Zadała je sobie w momencie roztargnienia. Dobrze wiedziała, że ateizm poważny jest odmową przyjęcia religii jako źródła pociechy. Kto świadomie odpycha pociechę, nieświadomie wychodzi w swoim o czyszczeniu na spotkanie religijności. Może jej nigdy nie spotkać. Nie to jednak sądzone było Simon Weil. 28 grudnia. Płatonow napisał Czewengur. u schyłku lat dwudziestych. W czterdzieści przeszło lat od powstania powieści i w 20 od śmierci jej autora, Czewengur doczekał się wydania w Paryżu ze wstępem Michała Hellera. Gorki, który w tych sprawach wykształcił w sobie węch nieomylny i słuch absolutny, może być dziś cytowany jako dobry prorok liryczno-satyryczny. Czewengur ze swoim podtekstem anarchistycznym nie miał od pierwszej chwili żadnych szans przeciśnięcia się przez uchoigielne cenzury. Dziennik pisany nocą, taśma jedenasta, koniec ścieżki pierwszej. Dziennik pisany nocą, taśma jedenasta, ścieżka druga. Opowiadanie Platonowa w Prok, Stalin załatwił na marginesie jednym słowem: Podonok. Wyrzutka zalicza się obecnie do najciekawszych rosyjskich pisarzy porewolucyjnych. Heller nazywa Chevengur powieścią filozoficzną, a jej bohaterów błędnymi rycerzami idei. Bardzo słusznie, ale z miejsca przychodziła mi ochota nieco inaczej odtworzyć niebywałe przedsięwzięcie platonowa. Jest to moralitet o rewolucji cudownie wbudowany w narrację surowo-realistyczną, niekiedy wręcz brutalną. Rosja z okresu Kronstadtu, utytłana we krwi, popas brodząca w cierpieniu. W jej sercu powiatowe miasto gór, gród słońca, stolica czystego komunizmu, szczepionego na trupach Siedziba abstrakcyjnego szaleństwa, które umęczonych ludzi trzyma na nogach w pogoni za końcem historii i wszystkiego. Jak w Moralitecie, scena robi wrażenie rozplanowanej na dwóch kondygnacjach. Niżej kotłuje się ludzkie nieszczęście. Wyżej zatacza się we mgle po omacku marzenie o ludzkim szczęściu. U Płatonowa oba plany są idealnie zestrojone. Tak ściśle do siebie przylegają, że całość ma często tonację poematu dramatycznego. Co je spaja? Smętnie ironiczny uśmiech autora. Nie dokona się koniec historii i wszystkiego. Nie ziści się ludowy sen o palingenezie. Rozmyślania o życiu nauczyły Płatonowa cenić bardziej miłość do bliskiego, niż miłość do odległego. W 28 czy 29 roku rozumie już bez cienia złudzeń, że z błędnych rycerzy idei musieli wyrosnąć tępi i okrutni aparatczycy, specjaliści od wprowadzania do pijanego szaleństwa żelaznej metody. A przecież uśmiech, choć coraz smętniejszy, trwa do ostatniej stronicy powieści. Ten uśmiech widzę też na fotografii Płatonowa otwierającej paryskie wydanie Czewęgura. Miły, życzliwy, odrobinę jakby niepewny w obolałej plebejskiej twarzy. Znikł do reszty później. W roku 1938 aresztowano jedynego piętnastoletniego syna Płatonowa za udział w spisku antysowieckim. W dwa lata potem Udało się ojcu wyżebrać u Stalina zwolnienie chłopca z obozu w Norylsku, po to tylko, aby asystować przy jego śmierci na galopujące suchoty. Płatonow rozpił się, przyjaciele zdobyli mu posadę stróża w Instytucie Literatury imienia Gorkiego. Niezgorsze w ustroju sowieckim zajęcie dla pisarza serio, który w wolnych od pijaństwa i strażowania chwilach może korzystać z bogatej biblioteki zaraziwszy się od syna gruźlicą, umarł w roku 1951. 29 grudnia. Uśmiech Płatonowa nie dawał mi cały dzień spokoju. Rył się w pamięci, szukając swego odpowiednika. Nareszcie. W celi więzienia witebskiego, gdzie siedziało nas czterystu, uśmiechał się Marcin C. Młody robotnik łódzki z dziada, pradziada, komunista i samouk o dużej inteligencji przybyły wkrótce po klęsce wrześniowej do ojczyzny proletariatu światowego. Wylądował w tym samym, co ja, obozie, w Kargopolu. Skierowano go jednak na najgorszy łak punkt w drugiej Aleksiejewce. Po amnestii przychodził przez centrale w Jercewie. Odprowadzałem go z Piresyłki na wartownię. Z uśmiechu pozostał skurcz ostrych, wynędzniałych rysów, jak szrama po źle zagojonej ranie. Ani słuchu o Marcinie od milczącego pocałunku przed odwachem wstąpił do armii Andersa. Zwerbowano go do wojska Berlinga. Osiedlił się w jakimś rosyjskim, ustatkowanym, Czewengurze. górze. Nie potrafię wyjaśnić, czemu trzecia możliwość wygląda mi na najprawdopodobniejszą. Bywały wtedy w Rosji wśród wypalonych komunistów i takie wypadki nieodwołalnego, samokażącego plunięcia na marzenie. 31 grudnia Za godzinę 1973 W powietrzu pękają sporadyczne race Właściwy łomot na Apolu do niebios rozpęta się dokładnie o północ W tym roku może słabszy Bo policja wzmogła kontrolę pokątnego przemysłu fajerwerkowego Odkąd wybuch w piwnicznej fabryce rzymskiej Wypatroszył pięciopietrową kamienicę i posłał na tamten świat 16 osób. Rok w dzisiejszej prasie zamyka się paroma niezłymi wiadomościami. Po pierwsze została bez najmniejszej skazy odrestaurowana Pieta, Michała Anioła u św. Piotra. Niebawem ujrzymy ją znowu za wysoką tarczą ochronną z grubego i niełamliwego szkła, wbrew dąsą, niepoprawnych romantyków, dyletantów, Identycznie zabezpieczenie projektowane jest dla innych, szczególnie drogocennych dzieł sztuki we Włoszech. Po drugie, winny okaleczenia rzeźby Lashlo w wyniku wielomiesięcznych deliberacji psychiatrów powędrował z certyfikatem choroby umysłowej do domu wariatów. Jasne, oświadczył dziennikarzom. Nie mieli innego wyjścia, uznając mnie za zdrowego na umyśle, musieliby się pogodzić z faktem, że jestem Mesjaszem. I last but not least, 50 tysiącom robotników w nowoczesnym industrialnym Porto Marghera pod Wenecją wydane będą maski przeciwgazowe. Radujmy się więc dzieci postępu. Bijmy pokłony przed szkłem wodoszczelnym, ogniotrowałym, strzało i młotoodpornym przed maską gotową zakryć w razie potrzeby dumne oblicza naszej przyszłości. I pomódlmy się za skołataną duszyczkę wzgardzonego Mesjasza. Za kwadrans dwunasta Neapolitański Nowy Rok wkracza jednak Fasonem na tron opróżniony po starym w blasku sztucznych błyskawic i w huku prefabrykowanym.